Cześć YouTubowicze, miałem się odezwać w bliżej nieokreślonym czasie. Odzywam się już dzisiaj, czyli dzień po wczorajszym pierwszym nagraniu mojego wideobloga. Dzięki tym, którzy byli, dzięki tym, którzy podjęli subskrypcję. Jak zapowiadałem, nie wiem, jak, jak często będą aktualizacje. Jednak no, akurat tak wyszło, że chcę wam o czymś opowiedzieć. Otóż Największym wyzwaniem dla mnie w tym momencie jest stworzenie jakiejś fajnej nazwy kanału. Aktualna nazwa Kuba Video Blog, a właściwie Audioblog, przepraszam, przejęzyczyłem się, jest nazwą jak najbardziej funkcjonalną. Jednak wspominałem Wam, że zamierzam założyć kanał z recenzjami i tutaj już będzie wymagało to ode mnie większej kreatywności. Jeżeli się przyjrzycie różnym youtuberom i różnym kanałom w sieci zauważycie, że nazwy są często bardzo pomysłowe i tak naprawdę nazwa bardzo mocno determinuje zawartość i odbiór. Jeżeli prześledzimy proces powstawania różnych projektów, które wcześniej realizowałem, czy to były serwisy internetowe, jakieś pojedyncze strony i tak dalej, to ja zawsze zaczynam od wymyślenia nazwy, ponieważ nazwa zawiera pewną energię tego, co tam się będzie potem działo. Więc możemy mieć bardzo dobry pomysł na treść, ale jeżeli nie stworzymy fajnej nazwy, która będzie chwytliwa, która będzie przede wszystkim bardzo, w jakiś sposób oryginalna, będzie zawierała swój własny charakter. Tak jak na przykład Projekt Infinitus dla mnie to był bardzo, bardzo dobra nazwa, ponieważ była jedyna w swoim rodzaju, w jakiś sposób miała nutkę tajemniczości, miała pewne odniesienia i w jakiś sposób tworzyła pewną unikatową na tle innych serwisów całość. Więc tym razem również jest potrzebne wymyślenie czegoś pomysłowego. Jeżeli na przykład przyjrzymy się kanałowi Angry Joe który to się kanał zowie Angry Joe Show, zresztą nawet się rymuje, mamy tak naprawdę w tym esencję informacji, ponieważ jest to show, jest to show Angry Joe, czyli angry, czyli wściekły zły, E, zezłoszczony no i Angry Joe oczywiście robi e, czasem z przymrużeniem oka bardziej, czasem mniej ale też robi takie właśnie recenzje, w których e, jest głosem internautów e, rozzłoszczonych internautów który, którzy, którym się czasami różne rzeczy nie podobają e, w nowych produkcjach robi to bardzo fajnie i właśnie w ten sposób e, Angry Joe nadał konkretny kierunek, konkretny charakter temu, co robi. Jest to kojarzone z nim, wściekły recenzent to właśnie Angry Joe. No i właśnie dzięki tej nazwy kanału i zawartej jakby formule w tej naz nazwie kanału, no, realizuje ten pomysł, ma bardzo charakterystyczny w tym momencie styl. Styl kojarzony z nazwą i nazwa kojarzona ze stylem. Także tutaj widzicie, jak bardzo nazwa determinuje. Są oczywiście y, również y, internauci, wideoblogerzy, którzy y, mają tylko swój pseudonim, y, tak jak na przykład Bugi wspomniany wczoraj przeze mnie, czy, czy wielu innych, y, którzy jednak y, oczywiście robią też coś charakterystycznego, także nie zawsze nie zawsze ta nazwa musi być, nie, nie zawsze ona jest taka ważna, natomiast dla mnie osobiście, ja mam tutaj trochę takie e, e, odchylenie może e, i, i taki, e, być może za mocno do, do tego przywiązuję uwagę, ale taki już właśnie jestem i e, zawsze, kiedy e, nawet... E, tworzący jak, jak, jakąś ksywkę, nazwę postaci do gry, czy też tym bardziej pseudonim, który gdzieś tam w jakichś okolicznościach chce używać. Dla mnie to jest właśnie stworzenie pewnej, pewnego szablonu, pewnej energii, pewnego stylu, który właśnie ten pseudonim determinuje. I stąd też mamy... Mamy pseudonimy imiona bardziej drapieżne, czasami mamy bardziej spokojne, czasami się do czegoś innego odnoszą. I to jest bardzo dla mnie istotne i ja osobiście zawsze, kiedy wcieram się w taką postać z odrębnym imieniem, z odrębnym pseudonimem, czuję czuję tą różnicę. Dla mnie to jest... Imię to nie jest rzecz oderwana od wszystkiego, to jest po prostu coś, co narzuca z góry pewien charakter, pewien odbiór i tak samo oczywiście ma się miejsca, ma się sprawa z nazywaniem różnych rzeczy, z tworzeniem właśnie szablonu, którym jest nazwa kanału tutaj na przykład. Stąd też mam świadomość tego, że podjęcie decyzji co do nazwy jest jakby zdeterminowaniem całej dalszej ścieżki w jakiś sposób. Ktoś tutaj może się nie zgodzić, może powiedzieć, że wcale nie, bo właściwie można się rozwijać w dowolnym kierunku, być może przy, przywiązujesz do tego zbyt dużą uwagę. Być może tak, jak prześledzę wstecz różne wydarzenia, dla mnie się to zawsze sprawdzało i zawsze, zawsze w jakiś sposób działało. Plusem jest to, że jeżeli wymyślimy już tą nazwę, z którą się czujemy bardzo dobrze, to dla mnie dalsza realizacja różnych rzeczy jest stosunkowo prosta. Tak naprawdę z wieloma serwisami było tak, że miałem ogólny plan, ale w momencie kiedy pojawiła się nazwa, realizacja wszystkiego po prostu już szła jak z płatka praktycznie i, i wszystko wiedziałem co, gdzie, jak, jaki styl graficzny nadać stronie, jaki charakter nadać tekstom i tak dalej, i tak dalej. Właśnie dzięki temu, że miałem już nadaną nazwę, która jakby określała całą tą energię zawartości. Także myślę nad nazwą kanału, Myślę nad tym, czy to ma być nazwa na tyle pojemna, że na jednym kanale zmieszczę i będę tworzył działy zarówno z recenzjami, jak i z takimi różnymi osobne działy z różnymi wpisami audiobloga, działy być może z jakimiś bardziej takimi treściami z zakresu psychologii, parapsychologii, rozwoju osobistego i tej całej tematyki, którą się przez lata zajmowałem czy też zrobić tak, że będą to osobne zupełnie kanały i, i, i być może zdecydować się najpierw na zajęcie się jedną konkretną rzeczą, a potem być może czymś innym, gdzieś indziej, w ramach innego kanału. Także to są kwestie otwarte i one są związane z tym, jaka będzie nazwa. Jeżeli nazwa będzie, która mi przyjdzie do głowy, wpadnie i gdzieś tam pojawi się inspiracja, jeżeli ta nazwa będzie determinować, będzie związana z konkretną dziedziną tematyczną, no to wówczas będziemy znali już odpowiedź, że to, że to będzie to. Jeżeli nazwa dostatecznie uniwersalna i koncepcja uniwersalna się pojawi, to być może będzie coś zbiorczego. Także jest to temat otwarty i tutaj do Was kieruję również te słowa. Być może Wy podsuniecie mi jakiś pomysł, być może Wam coś przyjdzie do głowy. Póki co wszystkie moje wpisy będą w ramach tego audiobloga. I tutaj serdecznie Was zapraszam do bywania, ponieważ coś mi się wydaje, że będę robił coraz częściej te audio wpisy, i coraz częściej będę tutaj wychodził z jakimś tematem konkretnym którym się chcę z Wami podzielić. Jestem typem osoby, która się lubi dzielić tym, co myśli, tym, co obserwuje, tym, co czuje i mam nadzieję, że to w jakiś sposób przypadnie Wam do gustu, że będziecie tutaj ze mną. Każdej osobie z osobna i wszystkim razem dziękuję, jeżeli tutaj subskrybujecie, jeżeli w jakiś sposób wspieracie mnie dobrym słowem. Jest to dla mnie bardzo ważne. Także na dzisiaj, a może na razie po prostu to tyle w ramach tematu związanego z nazwami. Wiecie, co mi chodzi po głowie, wiecie, że myślę o tym, jaką nazwą nadać dalszy kierunek. Także do usłyszenia, do usłyszenia w ramach kolejnych audio -wpisów. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia, papa. pa. pa.